Jako żaliwa wyznawczyni prawosławia opiekowała się Helena cerkwiami. Wilnie stale interesowała się soborem przeczystej Bogurodzicy, innymi przeznaczając na jego uposażenie nabyte dobra za i upiększała cerkiew pokrowską. Poza stolicą poparła inicjatywę Chodkiewiczów założenia monastyru nad Supraślą. 10 maja 1500 roku wzięła udział w jego poświęceniu i ofiarowała klasztorowi część ksiąg pobożnych otrzymanych od ojca. Zakonnicy uznali ją za swą dobrodziejkę i stale się na jej intencje modlili. Najprawdopodobniej pod wpływem żony Aleksander w 1497 roku nadał znaczne dobra klasztorowi świętego Mikołaja w Kijowie, a w 1499 roku wydał duchowieństwu prawosławnemu doniosłe przywileje w zakresie sądownictwa oraz zabronił swoim urzędnikom ingerować w sprawy dochodów cerkiewnych. W tym okresie prawosławie litewskie przeżywało pewien kryzys. Metropolita Makary w okolicy Kijowa wpadł w ręce zagonu Tatarów, którzy go zamordowali. Jego następcą został dotychczasowy biskup smoleński Józef Bucharynowicz. Nowy władyka był zwolennikiem Unii Kościelnej. 25 sierpnia 1500 roku wysłał on pismo do papieża z obediencją i wyznaniem wiary według dekretu Soboru florenckiego. Jednak Aleksander VI Borgia... Odtrącił tę próbę pojednania, oficjalnie dlatego, że Józef był wyświęcony przez schizmatyków, a nie przez łacińskiego patriarchę Konstantynopola Jana biskupa Porto. W rzeczywistości papież nie wierzył w realność Unii, czemu dał wyraz w liście do biskupa Wojciecha Tabora. Dążenia metropolity nie były jednak odosobnione. Podobne poglądy żywił kanclerz Heleny Iwan Sapiecha. Uznał on władzę papieża i uzyskał odeń zgodę na wzniesienie świątyni, w której odprawiałyby się nabożeństwa i po łacinie, i w języku starosłowiańskim. Większość historyków sądzi, że Helena życzliwie odnosiła się do tej inicjatywy, która rozwiązywałaby również wiele jej osobistych problemów. Być może tradycje rodzinne matki ułatwiły wnuczce paleologów zajęcie takiej postawy. W pierwszych latach pobytu na Litwie wielka księżna dużo podróżowała. Często towarzyszyła mężowi w jego inspekcjach, odwiedzając zaraz po ślubie Grodno w 1497 roku Połock, Witebsk i Smoleńsk, a w grudniu 1499 roku Brześć. Nieraz sama wybierała się doglądać swe posiadłości. Interesowała się działalnością handlową i wzniosła na Dolnym Zamku specjalny budynek dla kupców moskiewskich. W 1499 roku ciężko i długo chorowała o czym mąż informował dwukrotnie teścia i teściową. Po wyzdrowieniu spotkał ją wielki cios, jakim był dla niej z pewnością wybuch wojny 3 maja 1500 roku, moskiewsko-litewskiej. Jako główny powód rozpoczęcia działań ojciec podawał niedotrzymanie przez zięcia umów zawartych przed ślubem. Pierwsze miesiące przyniosły Iwanowi III szereg triumfów, bo drobni książęta, siewierscy, masowo uznawali jego zwierzchność. 6 sierpnia wojska moskiewskie opanowały Putywl, biorąc do niewoli księcia Bogdana Glińskiego. Waleczny wódz, książe Konstanty Ostrocki został pokonany pod Wiedroszą 20 sierpnia i dostał się wraz z książętami drudzkimi do niewoli. W rezultacie Litwa utraciła olbrzymie terytoria. Aleksander w towarzystwie żony udał się do Brasławia, aby być bliżej Teatru Działań Wojennych. Jego sukcesem było jedynie podpisanie przymierza z Zakonem Inflanckim. W tym okresie zaszło jednak wydarzenie, które całkowicie zmieniło kierunek zainteresowań małżonków. 17 czerwca 1501 roku nagle zmarł w Toruniu Jan Olbracht. Aleksander otrzymał wiadomość o tym już 25 czerwca i natychmiast postanowił starać się o tron Polski. Miał jednak rywali w osobach swoich dwóch braci Władysława i Zygmunta. Fryderyk Jagiellończyk był natomiast po jego stronie i to on skłonił matkę do poparcia męża nielubianej przez teściową Heleny. 25 lipca wielki Książę litewski oficjalnie wysunął swą kandydaturę i oczekiwał w Mielniku na wynik elekcji. 19 sierpnia został wybrany na króla Polski, ale postawiono mu warunki ogromnie uszczuplające władzę monarszą. 25 października elekt zatwierdził te ograniczenia i wyjechał do Krakowa. 23 listopada przybył na Wawel. Podróżował sam bez żony, gdyż status jej ze względu na wiarę był w Polsce nieokreślony. Rozpoczęły się pertraktacje o koronowanie prawosławnej małżonki. Biskupi stawiali jednak opór, a papież ich poparł. W rezultacie kardynał Fryderyk 12 grudnia tylko Aleksandrowi włożył na skronie koronę. W czasie tych wydarzeń Helena przebywała na Litwie. Do Polski wyjechała dopiero w styczniu. I 4 lutego 1502 roku została uroczyście wprowadzona na Wawel. Aleksander miał nadzieję, że wspaniałość wjazdu przynajmniej częściowo zastąpi brak koronacji. W Krakowie trwały jeszcze uczty i turnieje ciągnące się od chwili uwieńczenia Jagiellończyka. Na życzenie męża Helena przybrała tytuł królowej i tak powszechnie była nazywana, a tylko sporadycznie w dokumentach mówi się o żonie króla polskiego, wielkiej księżnie litewskiej. We wzniesionej przez sonkę kaplicy wawelskiej zaczęły się teraz odbywać nabożeństwa prawosławne, co wywołało powszechne zgorszenie. W ogóle schizma monarchii raziła znacznie bardziej w Krakowie niż w Wilnie. Opozycji przewodziła kapituła, która domagała się ponownego chrztu Heleny. Dyskusje prowadzono publicznie, co oburzyło króla. Zwrócił się więc on do brata jako biskupa krakowskiego i zażądał ukrócenia jawnego omawiania jego spraw rodzinnych. Jeżeli jacyś teologowie chcą się jednak wypowiadać, mogą wprawdzie to czynić, ale jedynie na tajnych naradach i tylko ci, którzy są dobrymi znawcami problemu. Fryderyk przepraszał, obiecał ukarać winnych i rzeczywiście sprawę załagodził. Skończyły się publiczne roztrząsania czy z chrześcijanką, a Bernardyni wysunęli łagodniejszą koncepcję przejścia na katolicyzm, polegającą tylko na oficjalnym uznaniu papieża, bez odbywania ponownego chrztu. Również i franciszkanie zajęli stanowisko ugodowe. Niemniej Helenie, pozbawionej poparcia Iwana III i litewskiego otoczenia jednowierców, było w Krakowie znacznie trudniej wytrwać wierze ojców. Jest miarą siły jej charakteru, że potrafiła, będąc w zupełnej izolacji, oprzeć się wszystkim naciskom, zarówno wrogim, jak i życzliwym. Problem wiary królowej nabrał wówczas szczególnego znaczenia z tego względu, że również i Rzym wypowiedział się w tej kwestii. Papież Aleksander Borgia nie zaakceptował postawy Heleny i zajął wobec niej zdecydowanie wrogie stanowisko. W liście do kardynała Fryderyka zażądał nawet, aby w razie dalszych oporów królowej mąż przestał z nią współżyć, choć do samego monarchy napisał w nieco łagodniejszej formie. Uświadamiając sobie sytuację, Jagilończyk jeszcze z Wilna, przed otrzymaniem wspomnianego listu, wysłał do Rzymu specjalne poselstwo, które miało omówić całokształt spraw, związanych z prawosławiem w jego państwie. Wysłannikami byli Erasm Ciołek, kanonik wileński, i skłaniający się do Unii Iwan Sapiecha, kanclerz Heleny. Negocjacje rozpoczęły się w kwietniu 1501 roku i trwały do grudnia. Borgia chciał skierować do Polski specjalnego nuncjusza w sprawach kościoła greckiego, jednak posłowie prosili o odłożenie tej decyzji ze względu na toczącą się wojnę z Moskwą. Papież zniósł wówczas obowiązek powtórnego chrztu dla prawosławnych przechodzących na katolicyzm i przestał wypowiadać się w sprawie Heleny. Aleksander Jagielańczyk uważał to już za sukces i po powrocie ciołka z Rzymu nobilitował go w podzięce. Po śmierci Bordzi jego następca Juliusz II, choć nadal zalecał uznanie przez królową Unii Kościelnej, to jednak potwierdził ważność ślubu pary monarszej. Zamknięciem całej sprawy było przyznanie mężowi Heleny w 1505 roku Złotej Róży. Tymczasem wojna trwała nadal, choć po zajęciu ogromnych terenów Siewierszczyzny nacisk moskiewski wyraźnie osłabł. Władysław Jagilończyk podjął wówczas próbę mediacji i poselstwo węgierskie odwiedziło Moskwę. Nie dało ono bezpośrednich wyników, ale Iwan przesłał pozdrowienia córce, z którą od chwili wybuchu wojny nie kontaktował się zupełnie, oraz zgodził się na przybycie litewskich wysłanników. Helena prawdopodobnie nie wiedziała, że sytuacja jej bliskich na Kremlu uległa zasadniczej zmianie. Młodawianka z synem Dymitrem zaczęła protegować szerzącą się wówczas herezję, tzw. judaizantów, i to położyło kres ich sukcesom politycznym. Prawdopodobnie surowy Iwan III był zresztą zawsze bardzo przywiązany do drugiej żony Zoe i młodszych dzieci z tego związku. Teraz Zofia z triumfem powróciła do Moskwy. Wasyle ogłoszono następcą tronu, a Helena Mołdawska i jej syn zostali uwięzieni. W związku z koniecznością rokowań zaczęły się rozlegać głosy, że córka Iwana III powinna powrócić do Wielkiego Księstwa, bo może być przydatna w toku pertraktacji. Dlatego w maju 1502 roku królowa przybyła do Wilna z Erasmem Ciołkiem i Janem Łaskim. Aleksander udał się tam dopiero w październiku. Po drodze napisał do Fryderyka, domagając się pomocy polskiej dla Litwy oraz proponując, aby Rada Koronna poprosiła jego żonę o pośrednictwo w zawarciu pokoju. Chodziło oczywiście o to, że w związku z toczącą się wojną Helena chciała się kontaktować z Iwanem tylko za wiedzą i z upoważnieniem poddanych. Rada odmówiła pomocy wojskowej, ale Fryderyk Jagieleńczyk oficjalnie zwrócił się do królowej w imieniu episkopatu, aby ułatwiła negocjacje z ojcem. W odpowiedzi szwagrowi i biskupom Helena pisała — Otrzymałam wasz list, w którym wyrażacie swój smutek z powodu wojny między moim mężem a moim ojcem i w którym nie skrywacie zdziwienia, że ja tak bliska im obojgu nie usiłuję przerwać walk, co dostarczyłoby mi wielkiej chwały. Moje uczucia są jednakowe z waszymi. Cierpiałam nad tym, co się dzieje, ale posłuszną mężowi nie odważyłam się niczego przedsięwziąć bez jego woli. — — Skoroście jednak mnie wezwali, to chętnie zajmę się tą sprawą, o ile tylko król wyrazi na to swoją zgodę. Wkrótce potem Aleksander donosił na Węgry Władysławowi Jagiellończykowi — O pokój z wielkim księciem moskiewskim stara się nasza żona. Przygotowane do Moskwy pisma były wspólnym dziełem Heleny i Sapiechy. Noszą one datę 2 stycznia 1503 roku. Od królowej pochodzą prawdopodobnie osobiste akcenty goryczy, wyrazy serdeczności i może niektóre racje polityczne. Całe posłanie składało się z czterech listów o zbliżonej zasadniczej treści. Do ojca, do matki i do obu starszych braci, Wasyla i Jerzego. Były one dyktowane sapierze, ale w adresowanym do matki znajdował się własnoręczny dopisek królowej. Do ojca zwracała się z najwyższym szacunkiem. — Ja, służebnica i córka twoja i podnóżek twój, choć podpisywała się korolewa i wielka jak kniaginia, kolowa i wielka księżna. Ze względu na powód wojny ogromne znaczenie posiadały zapewnienia, że nigdzie, ani w Polsce, ani na Litwie, nie przeszkadzano jej w wysłuchiwaniu nabożeństw prawosławnych. Wstrząsający charakter miało wyznanie, od kiedy przyszła na Litwę, to wszystko źle się dzieje, oczekiwali tu że ze mną przyjdzie z Moskwy wszystko dobre, wieczny pokój, miłość, przyjaźń, pomoc na pogaństwo, a przyszło wszystko złe, wojna, bój, pożoga grodów i włości, rozlew krwi chrześcijańskiej, wdowieństwo żon, sierotstwo dzieci, niewola, rozpacz, płacz i jęki. Całe posłanie było wielkim apelem o pokój i wykazaniem ogromnie trudnej osobistej sytuacji monarchii w czasie wojny. Użyła też takiego argumentu, od wieków nie słyszano, żeby ojciec wojował z dziećmi. W związku z tym, jak mi się pokazać na oczy teściowej mojej? I co ma o tym sądzić szwagier mój, król węgierski i czeski, Władysław oraz inni szwagrowie? Niemiecki historyk Jakub Karo napisał, że listy powyższe zasługują, żeby je uznać za pomniki dyskretnego taktu w położeniu trudnym. Nie powiedziała nic, co by jej nie przystało jako królowej i jako żonie a przy tym okazała się najbardziej przywiązaną i posłuszną córką. Listy zabrało oficjalne poselstwo, któremu towarzyszył także kanclerz Heleny Sapiecha. Przybyło ono do Moskwy 4 marca. Rokowania były bardzo trudne. Strona litewska domagała się najpierw zwrotu wszystkich zajętych ziem, a później przynajmniej połowy. Moskwa natomiast odwrotnie. Żądała odstąpienia dotąd niezdobytych miast ruskich, Smoleńska i Kijowa. Sapiecha odwiedził oddzielnie najpierw Iwana III, a później Zoe, przedstawiając wyjątkowo ciężką sytuację córki, z powodu której oficjalnie toczy się wojna. Wielki książę nie okazał jednak wzruszenia i kazał powiedzieć Helenie o wartości męczeństwa za wiarę. Niemniej apel królowej pewien skutek odniósł. Zofia była w tym okresie umierająca. Fryderyk Pape sądzi, że wobec jej nalegań mąż poszedł na pewne ustępstwa w sprawach drugorzędnych, co umożliwiło zawarcie rozejmu na okres sześciu lat. Został on podpisany 28 marca 1503 roku, a zaprzysiężony przez Iwana i Wasyla 2 kwietnia. Wielki książę odmówił jednak zgody na uznanie przez córkę Unii Florenckiej, co umożliwiłoby jej koronację. Zofia, która zmarła w dniu wyjazdu poselstwa z Moskwy 7 kwietnia, przesłała Helenie ustnie błogosławieństwo i kazała doręczyć Złoty Krzyż z relikwiami. Po zawarciu pokoju królowa ponownie nawiązała korespondencję z ojcem. Diak Gruby, który przybył do Wilna w październiku 1505 roku w sprawie przepuszczenia do Moskwy wysłanników króla duńskiego, przywiózł grono gronostaje, o które wcześniej prosiła. W marcu 1504 roku Iwan przysłał córce sokoły i futro czarnego sobola. Były i inne prezenty. Jednak czynił jej także wyrzuty, że nie jest całkiem szczera i nie donosi mu o naciskach naruszających przedślubne gwarancje. Poza tym pisał o swym rozczarowaniu, iż jej małżeństwo nie poprawiło położenia prawosławia na Litwie w takim stopniu, w jakim on się tego spodziewał. Wymieniali też poglądy na temat losów królowej w razie ewentualnej śmierci męża, gdyż, jak pisała Helena, tylko Aleksander zapewnia jej bezpieczeństwo. Zwracało uwagę, że Iwan się z córką obecnie więcej liczył i traktował za bardziej równorzędnego partnera rozmów. W maju 1503 roku Wielki Książę zwrócił się do królowej z prośbą o pomoc w znalezieniu żony dla jej brata Wasyla. Z powodu braku księżniczek prawosławnych wchodziłyby w rachubę kandydatki choćby rzymskiego zakonu. W związku z tym 27 lipca Aleksander polecił Łukaszowi Wacel Rodę biskupowi Warmińskiemu przeprowadzić jakieś rozmowy w tej sprawie, chyba dotyczące margrabianek brandenburskich, z wielkim mistrzem krzyżackim. Sprawozdanie z tego spotkania biskup przesłał królowej. Helena wysłała do Moskwy odpowiedź we wrześniu. Informowała głównie o siostrzenicach męża, ale wspominała także o księżniczkach francuskich. Poza imieniem podawała wiek, a czasami uwagi o urodzie. Uderza, jak skąpymi informacjami rozporządzał wówczas dwór Polski o najbliższych sąsiadach. Od siebie radziła margrabianki brandenburskie, ale uprzedzała, że jej teściowa, babka kandydatek, będzie przeciwna ich małżeństwu prawosławnym. List zawierał także aluzję do własnych przeżyć, gdy wspominała o trudnościach związanych z zawarciem ślubu katoliczki z dyzunitą. W 1502 roku zmarł metropolita Józef, a nowym władyką na interwencję królowej został... Jona Protasiewicz jej dotychczasowy spowiednik. Nie wykazywał on żadnych intencji w kierunku zawarcia Unii. W 1504 roku Aleksander przyznał pewne przywileje prawosławnym na Litwie. Między innymi obiecał, że Ruscy chłopi w majątkach nabywanych przez katolików nie będą zmuszani do zmiany wiary. A w 1503 roku na prośbę żony napisał do patriarchy w Konstantynopolu, aby zatwierdził monaster w Supraślu. Sama Helena nadal opiekowała się świątyniami. Wilnie odnowiła sobór przeczystej Bogu Rodzicy, a w cerkwi spaskiej umieściła otrzymaną od matki ikonę, przedstawiającą Zbawiciela, dawno własność paleologów bizantyjskich. Rozbudowała cerkiew w Mińsku i patronowała tamtejszemu monasterowi. Poza tym pomagała swoim jednowiercom. Obroniła biskupa Połockiego Łukę przed grożącym mu ograniczeniem przywilejów, i ułatwiła księciu Czartoryskiemu otrzymanie jakichś dóbr. U metropolity moskiewskiego prosiła o ustaw cerkiewny, a jednej z cerkwi moskiewskich posłała w ofierze dzwon. 30 września 1503 roku para królewska opuściła Wilno, udając się do Polski. Po krótkim pobycie w Lublinie, 12 grudnia, małżonkowie wjechali na Wawel. Na wiosnę wyruszyli do Gdańska. Zdążano tam przez Łęczycę i Brześć Kujawski. 2 kwietnia nastąpił wjazd do Torunia. Król bezpośrednio udał się na nabożeństwo do kościoła Jana, a jak notują kroniki, królowa przybyła później, prawdopodobnie aby uniknąć ostentacyjnego omijania kościoła. Po krótkim pobycie w Malborku małżonkowie 9 czerwca 1504 roku uroczyście wjechali do Gdańska. Helena była pierwszą królową polską, która zobaczyła Bałtyk. Ponieważ miasto nie posiadało zamku, musieli zamieszkać oddzielnie Aleksander na ratuszu, a Helena u burmistrza. 2 czerwca odbyła się uroczysta przysięga wierności rajców i ławników, po której król pasował na rycerzy dwóch mieszczan, w tym gospodarza żony. 28 maja Aleksander odwiedził łodziami Wisło-Ujście, a następnego dnia w towarzystwie Patrycjuszek uczyniła to samo Helena. 30 maja w domu burmistrza wydała dla nich ucztę. Jak zapisały kroniki, weselono się od południa do wieczoru. Nastrój całej wizyty był pogodny, co miało określone znaczenie polityczne w czasach, kiedy w Prusach Kolewskich zdarzały się nieraz wystąpienia odśrodkowe. Wracano przez Malbork, Łęczyce i Częstochowe. Szczegóły pobytu prawosławnej monarchini na Jasnej Górze nie są znane. Wiadomo jedynie, że 24 lipca Aleksander i Helena wspólnie nadali klasztorowi cztery bałwany soli wielickiej rocznie. Po powrocie z nadmorza Kulowa prawie przez cały rok przebywała na Wawelu, natomiast mąż kilkakrotnie ją opuszczał, na przykład udając się na Sejm do Radomia, na którym skasowano postanowienia milnickie. Wiadomo, że troszcząc się o żonę, wysłał jej stamtąd 826 florenów. Wówczas też po raz pierwszy poważnie za nie mógł i przez jakiś czas miał porażoną lewą połowę ciała. 22 czerwca przywieziono go do Krakowa, gdzie zgodził się przekazać królewiczowi Zygmuntowi zarząd plus Królewskich. W tym okresie zmarła królowa matka Elżbieta Rakuszanka i młodszy brat przyjechał na pogrzeb. We wrześniu Aleksander poczuł się lepiej. Zaczął wówczas chodzić bez oparcia i dosiadać konia. Miał też przypływ energii, w związku z czym zajął się zagrożeniem tatarskim. Szukał sprzymierzeńców, zbierał podatki, rozsyłał wici. W październiku para królewska opuściła Kraków, nie przypuszczając, że czyni to na zawsze. Zdążano na Litwę. Jechali powoli, bawiąc dwukrotnie w Lublinie, gdzie Aleksander wydał zarządzenia o liczbie podwód dostarczonych przez miasto na wniosek króla lub królowej. W Grodnie przyznał rozległe dobra swemu faworytowi, księciu Glińskiemu. 7 kwietnia przybył do Wilna. Tu wkrótce nastąpiło znaczne pogorszenie w stanie zdrowia monarchy. Początkowo chory pozostawał pod opieką Macieja z Błonia, który głównie uśmierzał bóle. Wobec braku postępu w leczeniu sprowadzono znachora Balińskiego, Węgra używającego nazwiska żony, podającego się za Greka, obiecującego wyleczyć Aleksandra w ciągu dwóch tygodni, który wywoływał u pacjenta poty. W następstwie tego leczenia stan zdrowia monarchy pogorszył się. Helena z łaskim wypędzili wówczas szarlatana. W związku z gwałtownym najazdem Tatarów, Jagiellończyk, pomimo cierpień, postanowił udać się do Lidy, aby swoją obecnością podnieść wojsko na duchu. Królowa z grupą doradców towarzyszyła mężowi. Tam Aleksander sporządził testament, czyniąc Zygmunta generalnym spadkobiercą swoim i ojcowizny oraz zalecając mu opiekę nad Heleną, aby ją bronił, i aby pozostawała w należytej czci po koniec swojego życia. Ponieważ widziano wieczorami łuny pożarów, wznoszone przez zbliżające się zagony, pobyt w Lidzie stawał się niebezpieczny i para królewska wróciła do Wilna. Aleksander nie mógł podróżować powozem i był wieziony w lektyce umieszczonej pomiędzy dwoma końmi. Towarzyszyli mu kanclerz Jan Łaski, biskup Tabor, Jan Zabrzeziński i inni członkowie Rady Wielkoksiążęcej. 4 sierpnia Orszak przybył do Wilna i małżonkowie zatrzymali się w Dolnym Zamku. Monarcha wkrótce stracił mowę. Wówczas przyszła wieść, że Gliński zwyciężył Tatarów pod kleckiem. Aleksander płakał z radości i składał dziękczynnie ręce. 19 sierpnia serdecznie pożegnał żonę, przyjął ostatnie namaszczenie z rąk łaskiego i nocą zmarł. Helena została wdową, mając lat 30. Pod koniec sierpnia przybył na Litwę ze Śląska kolewicz Zygmunt, którego już wcześniej zawiadomiono o ciężkiej chorobie brata. W Grodnie uroczyście powitał go Książę liński. W stosunku do bratowej zachowywał się uprzejmie, lecz chłodno. Nie wiedział, że zawdzięcza jej uniknięcie dużego kłopotu. Wasyl III, który po śmierci ojca od października 1505 roku był władcą Moskwy, chciał ubiegać się o stolec wielkiego księcia litewskiego i prosił siostrę, aby wysunęła jego kandydaturę. Odpisała mu, że byłoby to niezgodne z wolą Aleksandra, a poza tym jest mało realne. Odmowa ta spowodowała pewne przejściowe ochłodzenie stosunków pomiędzy rodzeństwem. 20 października Zygmunt został oficjalnie wyniesiony na tron wielkoksiążęcy, a 8 grudnia wybrano go na króla Polski. Przedtem odbył się spór o miejsce spoczynku Aleksandra. Zgodnie z tradycją powinien on był zostać pochowany na Wawelu. Jednak panowie litewscy, a być może poparła ich także wdowa, przeforsowali katedrę wileńską. Pogrzeb był bardzo uroczysty i trwał kilka dni. Za trumno jechało trzydzieści jeden wozów żałobnych, za nimi prowadzono trzydzieści dwa konie okryte Adamaszkiem, po czym ośmiu rycerzy niosło chorągwie, korony i litwy, a czterech innych insygnia — perło, miecz, jabłko i koronę. Ciało złożono w katedrze obok zwłok brata, kolewicza Kazimierza. A egzekwie i procesje do pięciu kościołów trwały aż do 17 października. Helena napisała kiedyś do ojca, że byt jej jest zapewniony tylko dopóki żyje mąż, a później przyszłość jest niejasna i wszelkie zło może ją spotkać. Jednak losy wdowy ułożyły się znośnie. Rosyjska autorka Jelena Ceretelni pisze, że Zygmuntowi pod względem stosunku do bratowej nic nie można zarzucić – Helena mieszkała głównie w Wilnie na Dolnym Zamku, ale nieraz jeździła do swoich dóbr, szczególnie często przebywając w Brasławiu. Wiadomo, że w 1512 roku przez dłuższy okres bawiła o Niksztach. W styczniu 1507 roku Zygmunt nadał królowej Bielsk z przyległościami, Suraż i Brańsk. Dokument ten podpisało szereg dostojników, m.in. biskup Tabor. W roku 1510 na prośbę bratowej Wydał monarcha przywilej przekazujący jej patronat nad monastyrem świętotroickim z prawem wyznaczenia archimandryty. W korespondencji ze swoimi doradcami zawsze tytułował ją z szacunkiem Regina. Bezdzietna monarchini hojnie obdarowywała klasztory prawosławne. W Brasławiu założyła monaster żeński i cerkiew pod wezwaniem świętej Barbary. Prawdopodobnie popierała nowego metropolita Józefa Sołtana, uprzednio biskupa Smoleńskiego, kuzyna Czartoryskich, Czetwertyńskich i Tyszkiewiczów, który 25 grudnia 1500 roku zwołał w Wilnie sobór poświęcony wzmocnieniu dyscypliny duchowieństwa. Zygmunt prowadził politykę dość życzliwą wobec prawosławnych i na przykład, 19 czerwca 1511 roku pozwolił księciu Konstantemu Ostrokskiemu przebudować sobór przeczystej Bogu rodzicy. Stosunki Heleny z Moskwą były teraz znacznie luźniejsze niż kiedyś za rządów ojca. Zawierały jednak w zasadzie wszystkie dawniejsze elementy. Ochłodzenie spowodowane odmową wysunięcia kandydatury Wasyla prędko minęło, skoro królowa wkrótce mogła już prosić brata o zwolnienie przebywającego w niewoli kuzyna Radziwiłów. W 1507 roku wysłannicy wielkiego księcia domagali się od Zygmunta, aby nadal zapewnił owdowiałej monarchini swobodę wyznawania prawosławia. W 1512 roku, w czasie wojny litewsko-moskiewskiej, Wasyl oskarżył Zygmunta o złe traktowanie siostry. Rodzeństwo rzadko ze sobą korespondowało. W 1507 roku Helena, korzystając z wyjazdu poselstwa Zygmunta do Moskwy, przesłała bratu pozdrowienia. W czasie wojny zwróciła się doń z apelem o zawarcie pokoju. Nie wiadomo, czy była to jej własna inicjatywa, czy też działała na życzenie Zygmunta lub panów rady. W odpowiedzi brat, jak niegdyś ojciec... Wzywał ją do wytrwania w wierze i zarzucał, że nie donosi mu o swych prześladowaniach. W 1511 roku członkowie poselstwa moskiewskiego do Zygmunta odwiedzili królową wdowę i przywieźli jej w darze od brata futra sobolowe. Wszystko to było słabym echem wydarzeń, które już zachodziły za życia jej ojca i męża. Niektórzy historycy sądzą, że Helena odegrała jakąś rolę w buncie książąt Glińskich. Byli to prawosławni magnaci pochodzenia tatarskiego. Głowa rodu Michał kształcił się we Włoszech, a potem przebywał długo w Wiedniu i w Budzie na dworze Władysława Jagiellończyka. Należał do najbliższych doradców Aleksandra, ale Helena mogła żywić do niego żal, gdyż skłaniał jej męża do biesiad suto zakrapianych trunkami. W dodatku był on zażartym wrogiem zawsze życzliwego królowej marszałka Jana Zabrzezińskiego. Na tle tej nienawiści pomiędzy obu dostojnikami doszło do dramatu. 2 listopada 1508 roku książę napadł nocą w Grodnie na swego wroga, wywlókł Zabrzezińskiego z łóżka i kazał ściąć. Mimo zasług Glińskiego dla dynastii Zygmunt nie okazał mu oczekiwanego poparcia, a łaski uprzedził, że ten chłód nie jest przypadkowy. Butny magnat skontaktował się wówczas z Wasylem III, i razem z bratem w marcu 1508 roku przeszedł na jego służbę, ułatwiając zajęcie Smoleńska. Istnieje jakieś prawdopodobieństwo, że Helena pomogła w nawiązaniu tych kontaktów. Jednak wiadomo, że wyrażała się niepochlebnie o Glińskim w listach do brata, a Zygmunt pisał, że i jemu kiedyś skarżyła się na zaufanego doradcę swego męża. Królowa wdowa była osobą bardzo bogatą, gdyż jako dobra gospodyni zebrała znaczne skarby. Bała się jednak, że zostanie ograbiona i dlatego przekazała je na przechowanie franciszkanom wileńskim, z którymi była zawsze w dobrych stosunkach. Zakonnicy twierdzili później, że w ich rękach znajdowała się tylko część dobytku Heleny. Nie jest wiadome, gdzie umieściła resztę. Niektórzy sądzą, że powierzyła ją księciu Ostrockiemu, który po śmierci kulowej wyposażył z tych środków cerkwie. Część skarbów przechowywana u franciszkanów miała wartość 400 tysięcy dukatów. Co odpowiadało około ośmiu rocznym dochodom królów polskich. Niektórzy autorzy, grabacik, uważają tę sumę za przesadzoną.